14. Czternaście. c i Kolor. y Kolor. y Hima, sier. Śnieg jest biały. Śnieg jest biały. Pracażit, sinię. Słońce jest żółte. Słońce jest żółte. Sąm, sinią. Pomarańcza jest pomarańczowa. Pomarańcza jest pomarańczowa. Cytrys, c z e r w o n c e r e s n i a jest czerwona. c z e r e ś n i a jest czerwona. Hong Fa Si Fa. Niebo jest niebieskie. Niebo jest niebieskie. Ya Si Qiao. Trawa jest zielona. Trawa jest zielona. Din Si Nam Tan. Ziemia jest brązowa. Ziemia jest brązowa. Meg Si Tao. Chmura jest szara. Chmura jest szara. Yang r o d i dam. Opony są czarne. Opony są czarne. Hima m kolor. Kolor? Kolor? k o k o Kolor? Kolor? Kolor? k o l o k o Kolor? พระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลือง jaki kolor ma słońce żółty jaki kolor ma słońce żółty ส้มม si ีสีอ si ะไรสีส้ม jaki kolor ma pomarańcza pomarańczowy jaki kolor ma pomarańcza pomarańczowy เชร์ี่มีสีอะไรสีแดง Jaki kolor ma czereśnia Czerwony Jaki kolor ma czereśnia Czerwony ท้องฟ si ้าม si ีสีอะไรสีฟ้า Jaki kolor ma niebo Niebieski Jaki kolor ma niebo Niebieski ญ้า ja ม si ีสีอ si ะไรสีเขียว Jaki kolor ma trawa? Zielony. Jaki kolor ma trawa? Zielony. d i n m i s r a i s i n a m t a n Jaki kolor ma ziemia? Brązowy. Jaki kolor ma ziemia? Brązowy. m e k m i sì a i s i thau. Jaki kolor ma chmura? Szary. Jaki kolor ma chmura? Szary. j ą g r o i s i a r Jaki kolor mają te opony? Czarny. Jaki kolor mają te opony? Czarny.